Jesteśmy w kroku szóstym. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Każdy krok się wiąże z poprzednim i wynika z poprzedniego. Jeśli poprzedni zrobiliśmy dobrze, to, to następny jest naturalną konsekwencją. Otóż w poprzednim nie tylko wyznaliśmy Bogu sobie, drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów, tylko że właśnie poszukaliśmy istoty tych błędów i wyznaliśmy nie po to, by się, powtórzę, poniżać, zadręczać, umartwiać, upokorzyć, tylko wyłącznie po to, by było lepiej na przyszłość. Wyłącznie po to i w żadnym innym celu. I teraz, kiedyśmy zobaczyli tą istotę naszych błędów, no to jesteśmy gotowi współpracować z Bogiem, aby nam pomógł pokonać, uwaga, wszystkie wady charakteru. Dlaczego? Chodzi o. Zobaczcie, nie, nie jest to napisane, jest, staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg powolił nam, pozwolił nam lepiej postępować, tylko coś więcej. Abyśmy my stali się nowym człowiekiem. Więc jeszcze raz pow, pow, powtarzam: Pan Jezus nie mówił, Wy wstrętne czyny się zmieńcie, tylko Wy grzesznicy się nawróćcie, bo to nie czyny się same zachowują, tylko my się zachowujemy. I my chcemy stać się nowym człowiekiem. Tak jak Pan już mówi, my chcemy stać się nowym człowiekiem. I tu jest bardzo ważne, żebyśmy w ten krok szósty wchodzili ze świadomością, bardzo ważne, że nawet jeśli się nasi bliscy nie zmienią, nawet jeśli nasza sytuacja się zewnętrzna nie zmieni, bytowa, finansowa, małżeńska, rodzinna, to my się zmieniamy i wtedy wszystko się zmienia. I nawet jeśli nasi bliscy będą na przykład dalej niewierni, małżonek, czy będą dalej dręczycielami, to sytuacja się radykalnie zmienia, kiedy my się radykalnie zmieniamy. I my możemy trochę wpłynąć na zmianę świata, nawet czasami bardzo radykalnie wręcz Wielcy Święci, jeśli najpierw my się zmienimy. Więc w szóstym kroku nie poprosimy Pana Boga o pomoc, żeby się nasi bliscy zmieniali, tylko o pomoc, żebyśmy my się zmieniali. Choćby, choćby nasi bliscy błądzili tysiąc razy bardziej niż my, to nie mówię Panie Boże, no najpierw niech oni się zmieniają, czy równolegle z nami, bo tak to nie ma sensu, że ja się radykalnie zmienię, jak na przykład małżonek się nie zmienia, czy, czy dorastający, czy dorosłe dzieci się nie zmieniają. Ma sens. Ma sens. Jestem odpowiedzialny za siebie, nie za Ciebie. I nawet jeśli ty nie przestaniesz być draniem, ja mogę wejść w szczęśliwe życie, że będzie się wreszcie chciało żyć i będzie w ogóle się wreszcie żyło normalnie, mimo że ty się nie zmienisz. Więc tutaj to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że nasz los my dzielimy z naszymi bliskimi, zwłaszcza z małżonkiem, pod warunkiem, że i małżonek dzieli los z nami. I jeśli nie, to mamy święte prawo do obrony, do separacji małżeńskiej włącznie. Ale i separacja nic nie da, jeśli będzie konieczna w jakiejś sytuacji, jeśli my się nie zmienimy. Jeśli my nie będziemy przyjaciółmi dla samych siebie, tylko będziemy się zadręczać, czy będziemy mówić, no Panie Boże, nie mogę być szczęśliwy, choć trochę nawet, dopóki współmałżonek na przykład nie jest szczęśliwy, czy dopóki mi nie okazuje miłości. No to staje się współmałżonek ważniejszy od, me, od, od Boga samego nawet. Więc staliśmy się całkowicie gotowi, by Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Czy Mamy aspirację? wiemy już, że najważniejsze dla naszego losu to jest to, kim my jesteśmy, a nie jak się do nas odnoszą choćby najbliżsi. Jak się do nas odnoszą, to jest najważniejsze dla ich losu, doczesnego i wiecznego. A dla naszego najważniejsze jest, jak my się odnosimy do samych siebie, do Boga najpierw, do samych siebie i do innych ludzi nie jest nasz, nasze szczęście jednoczesne i wieczne, bez miłości naszych bliskich nie będzie pełne, no, wieczne może będzie, ale doczesne nie, natomiast może być, niepełne ale może być, nawet jeśli bliscy się nie chcą zmieniać, nie potrafią, nie chcą. I tutaj w tym staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg nas uwolnił z wszystkich wad charakteru, Tutaj znowu, jak w innych miejscach, chętnie podkreślam, jakie są zagrożenia. Jak wiem, jakie są zagrożenia, to wtedy łatwiej o dojrzałość. Otóż pierwszym zagrożeniem jest porównywanie się z innymi. Właśnie to, co no, spontanicznie grozi każdemu z nas. Niech się najpierw moi bliscy zmienią, którzy są w strasznym kryzysie. Ja jestem może w jakimś kryzysie, ale dużo mniejszy. Mam jakieś wady charakteru, ale mniejsze. Niech się oni najpierw zmieniają. Otóż, ja mówię wtedy z ironią tak do ludzi, którzy tak rozumują, zwłaszcza do mężczyzn, że to co, to twoim twoją aspiracją jest być przedostatnim człowiekiem na świecie. Przedostatnim na świecie. Czyli wystarczy, że jak sobie spo... znajdziesz kogoś, kto w twojej wyobraźni, przynajmniej może nie naprawdę, ale w twojej wyobraźni wydaje ci się gorszy od ciebie, no to już jesteś zadowolony. No niech się ten ktoś najpierw zmienia. No to co, to, to ci wystarczy, że jesteś przedostatni na świecie? Chyba trochę mało, nie? A więc pierwsza pułapka to jest porównywanie się z innymi. Jezus bardzo przestrzega. Nie porównujmy się z innymi, weźmy się za pracę nad sobą. Druga pułapka to jest lekceważenie własnych właśnie wad charakteru. Inni mają większe wady, ale jak nie, nawet jak się nie porównujemy i patrzymy na, na siebie, no to jest ta pokusa, by lekceważyć własne wady charakteru. No i wtedy nie mamy motywacji do tej radykalnej przemiany. I trzecia pokusa jest taka, żeby sobie wmawiać, ja już taki jestem, ja już się nie zmienię. No Proszę księdza, no taki mi Pan Bóg stworzył, takiego mnie ma. Oj, jak mi ktoś tak mówi, to wtedy to się mi piąski ściskają i nie ukrywam tego. Czasami spotykam i takie no już kpiny z Boga, kiedy ktoś mówi, proszę księdza, co ksiądz tak ostro mówi i pisze na przykład o tych aktywistach gejowskich, Przecież, przecież gejów, homoseksualistów stworzył Pan Bóg. Człowieku nie kpi sobie jeszcze z Boga. Bóg stworzył ludzi na swój obraz i podobieństwo, stworzył ich kobietą i mężczyzną, stworzył ich jako zdolnych do bycia małżeństwem. Kobiety z męż, mężczyznej i kobiety, a nie stworzył jako homoseksualistów. Nie powiedział, że niektórzy to niech zawierają małżeństwa, niektórzy niech żyją w związkach z tą samą płcią. To nie Pan Bóg, nie z Panem Bogiem takie numery. Więc Bóg nas stworzył jako perły na swoje podobieństwo, na podobieństwo kogoś, kto kocha, jest odpowiedzialny yy, i który jest samą miłością i nikogo innego nie stworzył. Natomiast jeśli inaczej się rodzimy, kalecy, zagubieni, zalęknieni, czy potem w ciągu życia stajemy się przestępcami, bandytami, alkoholikami, homoseksualistami <kłysy> itd. Są bardzo różne grupy, ale stajemy się tacy dziwni, że tak powiem. To nie jest wina Boga i tak nas nie stworzył. Tak nas stworzyli nasi bliscy. Jak na przykład rodzice popijali w czasie ciąży, to, to się na nas odbijało. Tak myśmy się zniekształcili przez nasze grzechy, więzi z grzesznymi ludźmi, którzy bardzo grzesznymi, ale to nie Bóg nas stworzył. A więc po pierwsze, nie zganiajmy na Boga naszych wad charakteru. On stwarza perły na swoje podobieństwo. I nie żartuje. Nikogo innego nie stwarza. Wszystko, co jest w nas nieperłowe, nieboże, to pochodzi nie od Boga, tylko od nas i od naszych przodków, od Adama Jewy, To się może ciągnąć. A po drugie, czyli po pierwsze nie wmawiajmy sobie, że nas Pan Bóg stworzył z wadami charakteru. I że mamy się zaakceptować. Po drugie nie wmawiajmy sobie, że już tacy jesteśmy, się już nie zmienimy bo ja sam jestem świadkiem radykalnej przemiany ludzi, którzy są moimi przyjaciółmi. Jednym z takich radykalnie przemienionych jest ktoś z moich bardzo bliskich krewnych, no więcej nie powiem, kto zaczął się zmieniać mając równe 50 lat. 50 lat chyba bez dwóch miesięcy, prawie nawet bez niecałych dwóch miesięcy. Przez 50 lat był w strasznym kryzysie. No ten kryzys zaczął się, kiedy miał 8-9 lat, zaczął już uciekać z domu, popijać z kolegami, palić papierosy, uciekać z kościoła, czy nie iść, a mówiąc rodzicom, że idzie. W każdym razie ma 9-10 lat zaczął już robić numery, a mając 11-12 to już tam było niemal wszystko. I potem założył rodzinę, oczywiście to, to była fikcja rodziny, nie był zdolny do przysięgi małżeńskiej, więc to było nieważne małżeństwo, ale pojęcia o tym nie miał. I upijał się, był potężny problem alkoholowy, z, z niemal wszystkimi konsekwencjami, jakie mogą być, moralnymi, niemoralnymi. I kiedy już był na dnie, mając 50 lat, zaczął się radykalnie zmieniać, to było 11 lat temu i teraz jest perłą. Jest chodzącą delikatnością, wrażliwością, pracowitością, uczciwością do sześcianu wręcz. Jest dokładnym zaprzeczeniem samego siebie z tamtego okresu. Dokładnym zaprzeczeniem. Ale nie tylko mój bardzo bliski krewny tak się zmienił. Mam wśród trzeźwiających alkoholików, nie tylko wśród nich, wśród hazardzistów, którzy wyszli z tego, wśród terotomanów, którzy z tego wyszli. Mam wręcz przyjaciół, którzy mnie zachwycają. Tuż mnie wręcz zachwycają, bo tu i teraz są ludźmi nie z tej ziemi, są bożymi. Ale nie tylko zmienili zachowanie, to, to, to by tylko była gra. Zmienili radykalnie siebie. Z ludzi podłych, hedonistycznych, egoistycznych, cynicznych czy zniewolonych stali się ludźmi wolnymi, szlachetnymi, <śmiech> przezroczyście kochającymi. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie mieć żadnych, to stać się gotowym, całkowicie gotowym, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad, to jest ta pewność, że z pomocą Boga i także Bożych ludzi cały czas, przez których Bóg działa i z mojej wysiłkiem mogę się radykalnie zmienić. Mówiąc tak, z auto ironią, nie tacy byli wielcy grzesznicy jak ja, nie tak bardzo byli pouzależnieni jak ja, tylko dużo bardziej jeszcze, nie z takich dołków wychodzili i wyszli. I ja też mogę. A więc to jest, to jest to stawanie się całkowicie gotowym, aby Bóg uwolnił mnie od wszystkich wad charakteru. Czyli po pierwsze świadomość, że to ma sens, nawet jak się moi bliscy nie zmienią. Już się, wszystko się zmieni w moim życiu, kiedy ja się zmienię i moja relacja do nich i moja, moja, też, oni mogą być dalej draniami, a już nie do mnie dręczyć, choćby ten aspekt. Potrafię się bronić, nie przestając kochać, ale, ale mądrze. Więc wszystko się zmieni i jest to możliwe i jest to możliwe i nie chodzi o, tylko o, o to, żebym zmienił jakieś moje zachowanie, żebym na przykład yy, przestał robić coś złego, jeśli robiłem, czy żebym się lepiej, w, żebym się nauczył na przykład asertywności, w obronie przed krzywdzicielem. Wszystko dobrze, sam o tym piszę i, tylko że, że to za mało. Tylko że ja bym, żebym się stał taki mocny, yy, że że potrafi się zachować i obronić w każdej sytuacji przed każdym przeciwnikiem. <gry> jeśli taka jest sytuacja tego potrzebuje. Więc ja mam być tutaj mocarzem i tutaj może się przyda taka refleksja krótka, mianowicie stać się nowym człowiekiem, uwolnić się z pomocą Boga od wszystkich wad charakteru to stać się rzeczywiście człowiekiem. Ktoś powie, no, no to wszyscy jesteśmy ludźmi, tak, jesteśmy obdarzeni człowieczeństwem, ale nie wszyscy przyjmujemy ten dar człowieczeństwa. Otóż jedni mają taką gruntowną wadę charakteru, że siebie redukują do bycia zwierzęciem. Że są hedonistami, że są leniami wygodnickimi, żyją kosztem najbliższych, bo może tak się nie nazywają sami w swojej świadomości, ale zredukowali siebie do ciała, do popędu, do instynktu i żyją jakby byli zwierzętami. I mówię, co się mnie czepiacie? To, to co, mam walczyć z własnym ciałem? Mam głuszyć własny popęd? Bóg mi dał popęd? No to, to co, to, to mam lekceważyć Boży popęd? Jeszcze sobie takie fajne ideologie dorobią, robią. Otóż człowieku no, uważa się za zwierzę. A nawet właściwie poniżej zwierzęcia za samca. Nawet zwierzę nie jest tylko samcem. Bo jeszcze się opiekuje potomstwem i potrafi respektować tą partnerkę. Która, no, tak Pan Bóg dobrze to zaprogramował. A więc... I tutaj dla mężczyzn zwłaszcza, dla nas mężczyzn jest, to, to, to największe zagrożenie to jest to, że się potraktuję jak zwierzę i że największą wadą charakteru jest właśnie to, że, jestem, że patrzę na siebie głównie przez ciało. I wydaje mi się, że jakbym miał się zmienić, pokonać moje wady charakteru, to musiałbym z samym sobą walczyć z moim ciałem, właśnie z, z popędami, z z tym, co przyjemny, i ktoś powie, No, a co tu w tym złego, że robię, że jestem wygodnicki, że jestem hedonistyczny, no to chyba jest rozsądny tryb życia. Gdybyś był zwierzęciem, tak, ale nie jesteś zwierzęciem. I kiedy zwierzę postępuje jak zwierzę, to będzie szczęśliwe, bo tak Bóg zaprogramował, żeby zwierzę było zwierzęciem. Ale kiedy człowiek próbuje udawać, że jest zwierzęciem, i myśli, że to, co cielesne, wystarczy do, do osiągnięcia szczęścia, no to jest katastrofa. Wcześniej czy później zadręczy siebie i będzie zadręczał innych. Więc u mężczyzn najczęściej wady charakteru są takie, jeśli są poważne, że są związane z za dużym skupieniem na cielesności, na wygodnictwie, na hedonizmie, na egoizmie. Natomiast u kobiet zwykle jest druga skrajność, że mianowicie mentalność, że ja muszę służyć, że mam kochać, nawet jak nie jestem kochana, że mam być, krótko mówiąc, tak po mojemu, lepsza od Boga. Więc y, y, mam być nadofiarna, nadludzko, heroicznie, tylko wtedy mam prawo oczekiwać miłości, tylko wtedy mam prawo być zadowolona z siebie, kiedy jestem taka heroiczna, nadludzka i, i kiedy wręcz się cieszę, że inni żyją moim kosztem. No to jest potężna woda charakteru. Bo nikogo, żadnej kobiety Bóg nie stworzył po to, żeby się poświęcały jakiemuś mężczyźnie, hedoniście, egoiście, cynikowi. Co? Więc oczywiście bywają kobiety hedonistyczne, cyniczne, które chcą żyć kosztem męża czy innych bliskich, ale to rzadziej statystycznie, więc mówię to, co jest tak statystycznie częściej. A więc prosić Boga o uwolnienie ze wszystkich wad charakteru, to prosić Boga, żebym stał się człowiekiem, wreszcie człowiekiem. Czyli kimś z jednej strony uznający moje grzechy, moje błędy z przeszłości, moje wady charakteru i żeby je wyrugować, ale po co, żeby stać się prawdziwym człowiekiem, czyli podobnym do Boga. I teraz połączmy to z sokiem siódmym, bo on płynnie, że tak powiem, przechodzi, zwróciliśmy się do Boga w pokorze, aby usunął nasze braki. Czy najpierw staliśmy się gotowi, żeby usunął a potem się zwracamy do Niego o pomoc, żeby to się zadziało. Czyli ja już jestem, Boże, gotowy. Dopomóż, ratuj, wspieraj, bo ja już chcę się radykalnie zmienić. Już sobie nie wmawiam, że już taki jestem. Nie mogę się zmienić. Już sobie nie wmawiam, że moje dotychczasowe życie było takie, że może być dalej. Nie, jest nieznośne. I to, to, Boże, teraz już działajmy razem. Ja już jestem gotowy. Ty byłeś zawsze gotowy. No, ale teraz jestem gotowy przyjmować pomoc od Ciebie. Tu jest ta właśnie różnica do stanu poprzedniego, bo Bóg zawsze nas kochał, zawsze robił cuda, żeby nam pomóc, syłał nam odpowiednich ludzi, przemawiał przez sumienie, przez tysiące okoliczności, tylko myśmy nie byli gotowi przyjąć Jego pomocy. Nie widzieliśmy w nas braków, w nas słabości tych czy innych i nie byliśmy gotowi przyjmować Jego pomocy jestem teraz gotowy przyjmować Twoją pomoc i teraz co mamy we współpracy z Bogiem osiągnąć krok siódmy mówi że chcemy, aby Bóg usunął nasze braki tutaj trzeba do, dokładnie rozumieć, że to nie jest bierne, że ja jestem tutaj pacjentem, a Bóg na mnie operację przeprowadza i za chwilę wyjdę nowy, ja nic nie muszę zrobić, tylko zgodzić się, żeby Bóg działał, to za mało Bóg nie toleruje lenistwa. Bóg nie toleruje wygodnictwa. Święty Ignacy Loyola powiedział genialne zdanie, że módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale działaj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. I nic mądrzejszego nie wymyślimy. Tak jest właśnie Bóg. Więc Bez Niego nic dobrego czynić nie możemy, zwłaszcza z naszym charakterem, z nami samymi. Ale jak tylko byśmy powiedzieli, no to Boże działa, jestem gotowy. Ale Ty działaj no to też nic nie zrobi, bo by tolerował w nas lenistwo i by uczył nas bezradności i bezsilności. No nie, on nas cudownie stworzył, tylko trzeba do tego wracać, do, do tej natury, którą dał nam niezwykłą i stawać się coraz bardziej podobny do niego z jego pomocą, ale i z naszym wysiłkiem. I tutaj muszą być, w siódmym kroku musi, się, spod, musi być właśnie ta świadomość, bez jego pomocy nie dam rady, choćby nawet heroiczny podjął wysiłek, ale jeśli z kolei przyjmę Jego pomoc z całego serca i o tą pomoc codziennie wołam, ale nie podejmę bardzo twardego wysiłku, żeby się zmieniać z Jego pomocą, to też nie zadziała. Więc musi być Jego pomoc i mój bardzo wielki wysiłek. I teraz jak ten wysiłek kierować, jak to się ma realizować, że mam się z pomocą Boga stawać, usuwać moje braki? Otóż to jest też bardzo ważne. Sama walka z brakami, ze słabościami nie wystarczy. Najpełniejszym sposobem pokonania braków jest osiąganie cnót. Najpełniejszym sposobem, czy najskuteczniejszym sposobem pokonywania wad jest wyrabianie w sobie cnót. W miejsce braków pojawiają się zasoby, mówiąc tam tym świeckim językiem, pojawiają się pozytywne cechy. No, no nie ma innego sposobu. Jeżeli kłamałem, to jak, co jest najlepszym sposobem, żeby usunąć ten brak potężny i tą słabość, jaką jest kłamstwo? No to, że zaczyna być prawdomówny. Jeżeli byłem leniem, no jak najlepiej usunąć ten brak, jakim jest lenistwo, które uniemożliwia miłość, uniemożliwia rozwój, uniemożliwia też pracę nad własnym charakterem, no bo leń nie tylko nie pomoże innym, nie pomoże też samemu sobie, w jaki jest sposób, że staje się bardzo pracowity, yy, bardzo solidny, ofiarny, pracowity. Jeżeli mam problemy seksualne, yy, to jaki jest sposób, żeby pokonać te problemy? No, czystość. Dorastanie do czystości, do, do, do ofiarnej miłości połączonej z, z czystością. Jeżeli miałem problemy z alkoholem, narkotykiem, czymś tam, hazardem, czy innymi uzależnieniami, to jaki jest sposób, żeby odzyskiwać wolność? No taki, że zaczynam coraz bardziej kochać, coraz bardziej być darem dla innych, bo wtedy mam radość życia, tam gdzie miłość, tam radość, mam radość życia. Jak mam radość życia, to mnie nie interesuje ucieczka od życia, nie interesuje mnie psychotropy i takie inne trucizny. Bo to interesuje tylko ludzi nieszczęśliwych, a nieszczęśliwi są ci, którzy nie kochają albo kochają, ale się wiążą osobiście z tymi, którzy nie kochają. I, to, no I wtedy też to ja mogę chcieć kochać, nawet kochać, ale jak się wiąże z tymi, którzy nie kochają, no to już coś z moją miłością nie tak, bo człowiek, który jest dojrzały w miłości, kocha wszystkich, ale się wiąże tylko z tymi, którzy też kochają. Wiąże się osobiście, zawierza im los, przez małżeństwo, przez przyjaźń, przez jakieś inne, bliższe więzi. Więc jeżeli się wiąże z kimś, kto nie kocha, kto dręczy, to znaczy, że ja też nie kocham. Jezus się nie wiązał z krzywdzicielami. Kochał też krzywdzicieli, ale przed nimi się bronił. Się, im nie zawierzał siebie, ani losów Kościoła, tylko się wiązał z tymi, którzy też kochają. Więc... Tym co, tym, co usuwa nasze braki, jest rozwój, są cnoty i dorastanie ostatecznie do miłości. Więc krok siódmy zaczynamy naprawdę realizować owocnie, kiedy zaczynamy kochać. Kiedy zaczynamy kochać. Więc yy, yy, yy, samo yy, próba yy, zwalczania moich braków, moich wad, moich grzechów, moich słabości nie wystarczy. Więc oczywiście trzeba być czujnym, trzeba nie prowokować siebie, unikać miejsc, sytuacji, bodźców, substancji, przez które poprzednio ulegały moim słabościom. Jasne, dyscyplina we wszystkim, natomiast to nie wystarczy. Zło zwycięża się dobrem. Tutaj jest zasada biblijna, bezwzględnie najważniejsza ta, no i teraz parę słów właśnie o tym, co jest. Może jeszcze dopowiem od Pana Jezusa strony, co nam mówi o sądzie ostatecznym. Z czego będzie nas sądził? Oczywiście z miłości. Nie z tego, czyśmy się pozbyli braków tylko i w ogóle czyśmy się pozbyli braków, czy, tylko czyśmy zaczęli kochać. I tak, y, Można sobie wyobrazić, że w czasie sądu ostatecznego Któryś tam z tych po lewej stronie zaczyna krzyczeć na cały głos. Panie Boże, coś tutaj nie gra, bo tam po prawej stronie wśród tych, co idą do nieba, widzę mojego sąsiada, który był bandytą, który siedział w więzieniu, który miał straszne grzech na sumieniu, straszne braki, straszne wady charakteru, z tym językiem, 12 kroków. I on niby ma iść do nieba, a ja, a ja tutaj jestem po lewej stronie, mam iść do piekła z tymi. Ja miałem, miałem tam jakieś grzechy, słabości, wady charakteru. Miałem, no nie ukrywam, ale nie tak jak ten typ. Absolutnie dużo mniejsze. I, i on ma iść do nieba, a ja do piekła. No i wtedy Bóg odpowie, to nie pomyłka, mój drogi. Masz rację, że ten twój sąsiad miał straszne wady charakteru, robił straszne krzywdy, wyrządzał nawet swoim bliskim, może nawet samemu sobie, innym ludziom, ale on się nawrócił zwrócił się do mnie o pomoc, o usunięcie wad charakteru i zaczął kochać. I umarł jako ten, który kocha. No to idzie do nieba. A ty miałeś mniejsze wady charakteru, miałeś mniejsze, mniejsze błędy popełnili w życiu w stosunku do, do, do niego, kiedy był w tej fazie kryzysu, ale ty, się, ale ty poprzestawałeś na tym, że próbowałeś jakoś tam walczyć z wadami charakteru i słabościami, ale nie zacząłeś kochać. To nie może wejść do nieba. Bo niebo to nie jest dla tych, którzy nie popełnili żadnych błędów, nie mieli żadnych grzechów, bo tylko Maryja byłaby w niebie. Tylko niebo jest dla tych, którzy zaczęli kochać. Choćby wcześniej mieli straszne grzechy, choćby wcześniej mieli najbardziej diabelskie wady charakteru i braki, jeżeli zaczęli kochać, no to wyszli z tego i są zbawieni i w życiu doczesnym zaczęło się radykalnie życie zmieniać, no i los wieczny jest, jest niebiański, bo zaczęli kochać. Tutaj tego mamy od siebie wymagać. Panie Boże, chcę we współpracy z Tobą stawać się człowiekiem, który kocha. W żaden inny sposób nie usunę wad charakteru. Nie, nie ma innego sposobu. Czyli jak mówię, oczywiście praca nad... Nad eliminowaniem pokus, że tak powiem. Jeżeli jestem alkoholikiem, nie pójdę tam, gdzie piją, nie kupię alkoholu, nawet na, niby na prezent, bo mogę sam się skusić. No I w ogóle nie, nie będę tego ofiarował innym, co omal mnie nie zabiło. Jeżeli jestem erotomanem, a się radykalnie zmieniam, jasne, nie włączę internetu, bo mnie może skusić, a jeśli włączę to tylko przy kimś innym czyli jeżeli jestem hazardzistą, nie pójdę z kolegą do, do, do kasyna, bo on idzie, a ja tylko nie, nie gram, ale będę towarzyszył, no bo jestem głupi wtedy, wystawiam się na pokusy. Więc jasne, nie wystawiam się na pokusy, żeby nie prowokować moich wad, charakteru i braków, o których już wiem, ale samo, sama ta dyscyplina, żeby się tamto nie powtarzało, to za mało. Musi być dyscyplina, by zacząć kochać. Nie, nie, Musi być to, to postanowienie pozytywne. Więc w siódmym kroku mamy, się, mamy to usuwanie braków, dokonywać w świetle Ewangelii, a Ewangelia mówi, powtórzę, zło zwycięża się dobrem. Czyli chce być człowiekiem, który zaczyna kochać. I tutaj znowu taki przykład ilustrujący, bardzo dobrze chyba, jedna z Wtedy miała ze 23-4 lata córka moich przyjaciół, bardzo znana w Polsce, a teraz już teraz ma około 30, Bardzo znana, ale nieważne. Odrała, miała, miała i ma fantastycznych rodziców i sama fantastyczna, święta dziewczyna. I Któryś chłopak, chłopak tam kolejny próbował jej podbić serce wtedy, kiedy miała 24 lata, on się pojawił w jej życiu. Nie sam się w niej zakochał, no, nie dziwię mu się miał w Kim I, i, i podchodzi do niej tam drugi, piąty raz, ona tak go trzyma na dystans, bo wie, że to nie jest ktoś na, na jej poziomie. Bo im bardziej kocham, tym bardziej się orientuje czy, czy druga osoba kocha, czy jest tylko zakochana, czy tylko pożąda więc ona po, po minucie już wiedziała, kto jest kto, bo sama bardzo dojrzale już wtedy kochała. Więc on podchodzi do niej jeden z kolejnych walczących o nią, studentów na UW i mówi, bardzo ciebie pokochałem, czy mam jakieś szanse, czy, czy wierzysz w to? Najpierw było tak, bardzo Ciebie pokochałem, czy wierzysz w to? Ona wiedziała, że to jest tam zakochanie, w najlepszym przypadku, zakochanie połączone z pożądaniem prawdopodobnie, ale co tam będzie facetowi tłumaczyć, to by życia nie, nie starczyło jej na życie. Musiałaby wszystko tylko tłumaczyć tym niedouczonym, w aspekcie miłości, więc wiedziała, że to nie jest jeszcze miłość, to najwyżej zakochanie połączone z pożądaniem, ale dla świętego spokoju dla siebie, że tak powiem, powiedziała, tak, tak, wierzę, że mnie kochasz, no bo ona rozumiała, że z jego perspektywy to, to była niby miłość do niej mówi, tak, wierzę, że, że mnie kochasz, a on mówi no to czy mam jakieś szanse być kiedyś twoim mężem mówi, nie wiem a, czyli nie wiesz, że cię kocham, Wierzę, że mnie kochasz oczywiście w tym aspekcie mówiłem, wierzę, że mnie kochasz no jak to? To coś nie gra. On mówi, wierzysz, że, że Ciebie kocham i nie wiesz, czy choćbym szansę miał być kiedyś Twoim mężem i to kiedyś nie uwierzę teraz. On mówi, to wszystko gra. Bo co z tego, że ja wierzę, że Ty mnie kochasz, jak ja nie wiem, kim Ty jesteś? Kim Ty jesteś, który mówisz, że kochasz? Zakładam, że szczerze to mówisz, bo tam, tam wspomniała, to raczej to, co tu uważasz za miłość, to raczej jest tylko zakochanie połączone z pożądaniem. No ale z Twojej perspektywy to to wygląda jak miłość dla Ciebie subiektywnie. Ja mam trochę inne kryteria. każdym że z Twojej perspektywy to jest szczera miłość do mnie. Z Twojej perspektywy. ja to widzę. Natomiast ja Ciebie jeszcze nie znam. Ja nie wiem, jak, jak Ty wykorzystujesz Twoją wolność. Nie wiem, jakie są Twoje przekonania, jakie jest Twoje sumienie. Nie wiem, na ile jesteś pracowity. Nie wiem, jak się odnosi do Twoich bliskich. Jak się odnosiłeś do innych dziewcząt. Nie wiem, jaka jest Twoja historia. Zwłaszcza w relacji chłopak-dziewczyna. Nie wiem, jaka jest twoja więź z Bogiem, czy jest i jaka. Nie wiem, kim ty jesteś. Bo jeśli, wytłumaczyła mu kawę na, na ławę, bo jeśli się kiedyś byśmy pobrali i ty byś mnie bardzo dojrzale kochał, wspierał, chronił, traktował jak księżniczkę, no to nie twoja miłość będzie mnie cieszyć i umacniać, tylko ty będziesz mnie cieszył i umacniał. Bo to nie jakaś abstrakcyjna miłość kocha. To ty kochasz, jeśli kochasz, a nie jakaś abstrakcyjna, tajemnicza miłość. A jeśli z kolei byśmy się pobrali i zacząłbyś mnie krzywdzić, poniżać, dręczyć, w ten czy inny sposób wykorzystywać, to nie twój egoizm by mnie dręczył, tylko ty byś mnie dręczył. Nie twoje słabości by mnie dręczyły, tylko ty byś mnie dręczył. Nie twoje zachowanie by mnie rozczarowało, tylko ty byś mnie rozczarował. Więc tu, tutaj widzimy, o co, o co tu chodzi. I powiedziała, kim jesteś ty, który mówisz, że kochasz? Powiedziała do niej, kim ty jesteś? Na razie nie wiem, a wiesz ty, kim ty jesteś? Chłopak zobaczy, że nie ma szans z nią, no bo trochę już wiedział, kim jest. Więc o to chodzi, żebym się stawał kimś, kimś takim, kto, potrafi kto nie tylko chce kochać, ale potrafi kochać. Komu mogą zawierzyć swoje życie ludzie szlachetni. Kto może innym pomagać. I kto potrafi się obronić przed krzywdzicielami. Już mówiłem o tym wczoraj przy, przy świętej wieczornej. W jaki sposób nas kocha Bóg mądrze. A nie tylko za nic, nie tylko nieodwołanie, tylko z bliska, widzialnie, ofiarnie, aż do dania życia. Więc ja mam, usuwam moje braki, kiedy chcę kochać. A nie ledwie nie grzeszyć, już nie krzywdzić, to, to absolutnie za to żadne tam usuwanie braków. Jak powiedzmy mąż ci powierzono, no już przyjmij mnie z powrotem do siebie, czy nie, czy nie separuj się, na no, cóż jesteś gotowa, bo już ci ciało wysiada i już przy mnie jesteś męczennicą to, to okej, okay, no już doszło to do mnie, no to ci przysięgam nawet, mogę na piśmie dać, że cię nie będę już dręczył, nie będę cię zdradzał, nie będę cię poniżał. <grywa> to, to facet, to jeszcze bardziej jestem pewna, że muszę natychmiast się od ciebie separować Dlaczego? Bo nie powiedziałeś, że będziesz kochał. Tylko powiedziałeś, że nie będziesz krzywdził. A ty mi byłaś miłość, a nie ledwie to, że nie będziesz mnie krzywdził. Sąsiadek nie krzywdzisz, to, to się sąsiad nie musi wyprowadzać. Ale ja się muszę wyprowadzać, mówiąc tym językiem, już wtedy, kiedy nie okazujesz mi miłości, a nie dopiero wtedy, kiedy mnie bijesz poniżej zdradzasz. Bo mi ślubowałeś miłość, a nie powstrzymywanie się od dręczenia mnie. Więc jeśli tutaj mi obiecujesz poprawę, że no teraz chcesz się nawracać, być na rekolekcję, żebym cię, moja droga, już, już nie krzywdził. A, a cię miłość? Nawet w ogóle takiej aspiracji nie masz żeby mnie ofiarnie, serdecznie, czule, cierpliwie kochać. Nawet, nawet nie pomyślałeś o tym. To mnie nie interesuje bycie z kimś, kto tylko w ten sposób usuwa braki, że nie chce już być bandytą. Trochę za mało. Trochę za mało. To lubię, jak z zwłaszcza z mężczyznami, pytać, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Oczywiście to się samo odnosi do żony, dokładnie to samo. Ale łatwiej mi męż z mężczyznami tak twardo i bardziej z mężczyznami trzeba. Nie z tymi tu obecnymi, ale z tymi nieobecnymi. Więc mówią, no mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską, kiedy zdradza żonę, czy kiedy bije, czy kiedy się upija ją dręcznie. Ja panowie, nie pytam, kiedy mąż się staje bandytą. Tylko kiedy zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Rozumiecie słowo zaczyna? Nie kiedy kończy. Kiedy zaczyna. A no, no to nie wiem, no to wam powiem. Kiedy przestaje okazywać miłość kiedy przestaje okazywać miłość. A kiedy jest draniem, dalej trwa w byciu draniem, kiedy nawet już próbuje usuwać braki, bo muż policja grozi, powiedzmy, czy sąd, czy przymusowa terapia ma takie braki, ale próbuje usuwać, ale nie próbuje nauczyć się kochać. To to pan Bóg, jeżeli chce pomóc nam w jednym, żebyśmy od braków przeszli do cnót, od krzywdzenia do miłości nic mniejszego Boga nie interesuje więc jak chcemy w siódmym kroku tylko usunąć nasze braki ale no nie na zasadzie zwyciężania braków, dorastaniu do miłości stawanie się kimś, kto, kto nie tylko chce, ale potrafi kochać no to nie z Panem Bogiem te numery to, to, to, to nie będzie owocne nie jesteśmy gotowi do usunięcia naszych braków powtórzę, jedynym sposobem usunięcia braków jest to że się uczy bardzo ofiarnie kochać Większość mężczyzn ma za zadanie nauczyć się ofiarnie kochać, w ogóle zacząć kochać nieraz i ofiarnie, a znaczna część kobiet, zwłaszcza te, które do tej pory były krzywdzone przez mężczyzn, które były w domu może wyuczone bycia taką, która się ofiaruje za innych i ma mentalność taką, że, że inni żyją moim kosztem i, i to myślały, że to jest dojrzałość, to wie, większość tych kobiet ma dalej trwać w ofiarnej miłości, bo innej nie ma, ale coraz mądrzej okazywanej i jak trzeba coraz twardziej. Czyli my mężczyźni, jak staramy się dorastać do miłości, to naszym naj, najtrudniejszym zadaniem i najpiękniejszym dla nas mężczyzn jest uczenie się miłości ofiarnej, serdecznej, nie dojem, nie dośpie, a okazuje miłość żonie, dzieciom. A dla kobiet zadaniem zwykle, poza tymi kobietami, które są krzywdzicielkami, które zdradzają, co założą. Są okrutne, ale to, to zdecydowana mniejszość, ale te, te inne, które napotykają większość mężczyzn, czyli tą, która nie kocha, one mają za zadanie nie kochać teraz jeszcze bardziej ofiar niż dotąd, bo kochała za ofiarniem z tym językiem, tylko przeciwnie, kochać, nie rezygnując z ofiarności, z serdeczności, z nieodwołanej miłości, żeby kochać, okazywać miłość coraz mądrzej, jak trzeba, coraz twardziej. Więc to rastanie do miłości, u mężczyzn coraz bardziej ofiarny, mówiąc tak najogólniej, a u kobiet coraz bardziej mądrej miłości. Więc miłość, a nie tylko walka z brakami i to miłość coraz bardziej ofiarna. U mężczyzn, a u kobiet coraz bardziej mądra. W ogóle parę słów jeszcze o miłości, co to jest w ogóle miłość, Bo w naszych czasach to warto sobie wyjaśniać i innym naszym, może też bliskim, którzy próbują z nami pracować, czy innym, Otóż, żeby wyjaśnić współczesnym ludziom, czym jest miłość, najpierw trzeba wyjaśnić, czy miłość nie jest. To jest na oddzielne rekolekcje, ale tylko wspomnę, żeby prowokować do, do refleksji. Miłość to nie jest pożądanie oczywiście. Jakiś mężczyzna bardzo szlachetny, ale mający złą przeszłość, z której wyszedł. Ale pewne nawyki jeszcze zostały myślowe, chore przekonania. Powiedział że Marku, no ja pożądam moją żonę, którą bardzo kocham, bardzo ko tu i teraz bardzo kocha. Pożąda moją żonę. A ja mówię: No, to fatalnie. To tu jest, to, to masz dużą słabość. Tu jeszcze musisz dużo popracować, usunąć ten brak, jakim jest mylenie miłości z pożądaniem. On jest bardzo bystry, bardzo inteligentny i mówi: Książę, Marku, ja tu nic nie mylę. To ksiądz raczej przesadza, bo przecież dziewiąte przykazanie mówi: Nie pożądaj żony bliźniego swego. No to znaczy, że moją żonę mogę pożądać. Nie, nie mój drogi dziewiąte przykazanie mówi nie pożądaj żony bliźniego Twego, bo żony bliźniego Twego nie musisz kochać tak jak swojej żony no, miłością bliźniego zwykłą, ale w tym sensie takim bliskim nie musisz kochać możesz ją pozdrowić na ulicy więc żebyś był w porządku do żony bliźniego Twego to, nie wysta to wystarczy, że, że jej nie pożądasz i już jest w porządku a jej mąż niech ją obsypuje miłością ty wystarczy, że ją nie pożądasz najlepiej w ogóle na nią nie patrzysz to, to wystarczy. Natomiast Twoją żonę to nie tylko nie wolno Ci pożądać, ale Twoją żonę masz niesamowicie kochać. Masz być dla niej największym sejfem, wsparciem na tej ziemi. Tylko Bóg może być lepszy od Ciebie, z uśmiechem i Jest, ale po Bogu Ty masz być największym wsparciem dla Twojej żony. Więc nie tylko Ci nie wolno jej pożądać, ale, bo to wystarczy wobec sąsiadki i już jesteś w porządku. Ale żony masz niesłychanie kochać. Jeśli nie kochasz, to ją nigdy nie będziesz żądanie pożądanie związane z ciałem, z popędem, z instynktem, szukaniem własnej przyjemności, tylko będziesz się w nią wczuwał, będzie się od świtu do nocy tak wspierał słowami, czułością, bliskością, że ona sama się będzie do, do siebie kleić i, i, i, i prowokować cię do, do czegoś jeszcze większej czułości, aż do seksualnej. Natomiast jeżeli będziesz pożądał, to się skupiał na sobie pożądanie zawsze skupia na samym sobie na ciele, na odruchach ciała, na przyjemności i będziesz się gwałcił w tej czy innej formie. Będziesz dążył do współżycia, które nie wynika z tego, że ją nie, nie sam cię wzruszasz twoją miłością od świtu do nocy, że współżyje z nią od świtu do nocy w codzienności, że współdzieli z nią jej troski, słuchujesz się w jej obawy, w jej nieraz godzinami opowiadanie, co tam u dzieci, kiedy byłeś w pracy, co tam u rodziny, co w niej samej. Więc jeśli od świtu do nocy nie współżyjesz, nie dzielisz z nią życia i yy, yy, yy, wszystko, co się w niej dzieje, a potem chcesz dzielić w no, no to gwałcisz. Ale to jest właśnie, Czyli po pierwsze, miłość to nie współ to nie pożądanie. I nie współżycie. współżycie jest tylko wtedy czyste i błogosławione, kiedy jest jednym z tysięcy znaków okazywania miłości. Więc jeżeli mężu nie okazujesz od świtu do nocy znaków miłości, to, to nie próbuj współżyć. Bo tego dnia nie jesteś mężem, bo nie okazujesz miłości. Złamałeś przysięgę. Więc miłość to niepożądanie i nie służycie seksualne. Służycie seksualne może być jednym z przejawów miłości, ale nie daj Boże, jak to ma być ze strony, zwłaszcza mężczyzny, jedyny przejaw, no to nie, no to jest, to jest okrutne. Miłość to nie jest uczucie, więc to też jest ważne, że jeżeli na przykład jest, zwłaszcza dla kobiet, jeśli jestem rozczarowana moimi bliskimi, począwszy od męża, czy, czy, czy, czy, czy dziecka dorastającego, czy dorosłego, czy, czy rodzica, czy teścia, jestem rozczarowana, zła, zagniewana nawet, czy nawet wściekła tak emocjonalnie, bo, bo mnie krzywdzą, to nie znaczy, że nie kocham. To nie znaczy, że nie kocham. W ogóle to nie jest grzech. E, przy okazji, bo, to wspomnę wcześniej, to teraz wspomnę. E, pamiętajcie, zwłaszcza Panie, przeżycia emocjonalne nie podlegają ocenie moralnej. Ani nie są miłością, która podlega ocenie moralnej. Czy jeśli jest, no to jesteś święty. Jeśli nie ma, no to jesteś w kryzysie. Natomiast e, uczucia i przeżycia emocjonalne w ogóle nie podlegają ocenie moralnej. Co innego, działanie czy słowa czy czyny pod wpływem emocji, zwłaszcza przeze mnie, zawinionych. Natomiast same przeżycia są tylko sygnałem, co się dzieje. Są informacją, a informacje nie podlegają ocenie moralnej. Jeżeli poinformujecie, że sąsiad kogoś zabił, to ja przecież nie mam grzechu. Yy, nie jestem mordercą, informując, że ktoś dokonał morderstwa. Yy, no, więc, yy, Uczucia w ogóle nie podlegające moralne i miłość nie jest uczuciem. Czy Cię lubię, czy Cię nie lubię, czy się Tobą cieszę, czy jestem na Ciebie emocjonalnie wręcz wściekły, to i tak mogę Cię kochać, jeśli kocham. Jeśli kocha. Pan już przeżywał bardzo różne emocje, a był wyłącznie świętym i kochającym, a przeżywał i lękły. Poczuciu osamotnienia w ogrójcu i złość na tych tam kupczących i na tych lęko tych grzeszników, niepokój i tak dalej. I jak mówił tam, do kogoś lepiej, żebyś sobie kamień błyski przywiązał i rzucił się do wody niż żebyś gorszył, no to musiał być naprawdę emocjonalnie tam bardzo rozbolały, a był święty. Były Emocje nie podlegające Więc miłość to nie, nie emocje, to nie zakochanie. Jeśli na przykład mąż bardzo się cieszy emocjonalnie żoną i jej ciałem i współżyciem, to nie znaczy, że kocha. To dużo za mało. A więc miłość nie jest ani pożądaniem, ani współżyciem. Współżycie może być tylko potwierdzeniem jeśli rzeczywiście potwierdzenie miłości, czy jednym ze znaków, nie, nie jest zakochaniem. Ktoś bardzo zakochany może nie tylko nie kochać, ale wręcz wręczyć tą drugą osobę, wykorzystywać na różne sposoby. Jeśli mu się podporządkuje, też się zakocha i, i będzie ulegać jego słabościom, czy jej. Miłość też nie jest tolerancją, nie jest akceptacją, to, to jest ważne. Jak wam powie ktoś w kryzysie w rodzinie, że ktokolwiek powie, no tu się z kryzysie, akceptuj mnie, na przykład żono, mężu, mamo, tato, człowieku, ja ciebie nie będę ledwie tolerować czy akceptować, tylko ciebie aż kocham. Tolerować to mogę gusty i smaki, a nie to, czy się rozwijasz, czy się niszczysz. Jak się rozwijasz, to cię wspieram, a nie ledwie toleruję. Jak się niszczysz, to cię upominam, a nie, a nie aż toleruję. I, a akceptować, czyli tolerancja się odnosi tylko do, do świata smaków i gustów czyli do rzeczy nieważnych. Natomiast nie do Twoich postaw, nie do Twoich hierarchii wartości, nie do Twoich więzi. Tutaj albo robisz coś zgodnie z wolą Boga, z, z dekalogiem, to Cię wspieram, albo błądzisz, krzywdzisz siebie, mnie innych, No to się, to Ci upominanie się branie, jeśli upominanie nie wystarcza. Nie, a nie toleruję. Natomiast akceptować to mogę program rekolekcji, akceptować mogę cenę za towar, akceptować mogę warunki pracy, którą podejmuję, ale człowieka to kocham. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, zwłaszcza, gdy chodzi o naszą miłość do ludzi niedojrzałych, którzy im bardziej są niedojrzali, tym bardziej mówią, akceptuj mnie. Okej, okay, uznaję moje braki, uznaję moje wszystkie błędy z przeszłości, ale jeśli mnie kochasz, to mnie zaakceptujesz takim, jakim jesteś. Jakim jestem. Trzeba powiedzieć, nie daj Boże. Nie daj Boże. To nie ma nic wspólnego z miłością. To jest pobażanie brakom drugiej osoby. Mianowicie... Akceptować drugą osobę to mówić bądź taki jaki jesteś, a kochać to mówić zmieniaj się, stawaj się większy od samego siebie, nie od innych ludzi, od samego siebie. Jezus nikomu nie mówi akceptuj się takim jakim jesteś. Przeciwnie nie bądź taki jaki jesteś, tylko się nawróć i stawaj się podobny do mnie. Ewangelia jest dokładnie zaprzeczeniem tego co się tam nazywa akceptacją. Jezus nikogo nie akceptuje. Jezus wszystkich kocha. Święty Paweł genialnie to zrozumiał i mówi: Już nie żyję, ja żyje we mnie Chrystus. Ja się mam umniejszać, a on ma wzrastać. Więc ja, się, ja siebie też nie akceptuję. Nieraz mnie ktoś pyta: Marek, się, a siebie akceptuję? Daj Boże, ja siebie kocham. Przynajmniej próbuję. A to, to nie jest to samo? Nie, absolutnie nie. Jakbym siebie zaakceptował, to bym się już nie zmieniał. No po co? Jak akceptuję siebie takim, jakim jestem, no to jestem taki. Mam braki, No to mam. Mam jakieś tam krzywdze, krzywdę, wyrządzam tobie sobie, no ale akceptuję siebie, no to, no to się nie zmieniam. Więc tak zwana akceptacja to jest blokowanie rozwoju. Blokowanie rozwoju. To jest wielka krzywda. To nie, ma, to nie tylko nie jest forma miłości, to jest wielka krzywda. Więc ani siebie nie, nie akceptuję takim, jakim jestem, ani ciebie. Tylko siebie i ciebie staram się kochać w związku z tym i siebie i ciebie staram się motywować do rozwoju. Do bycia coraz bardziej podobnymi do Boga. Bo nikt z nas nie jest aż tak mądry, aż tak kochający, aż tak roztropny, aż tak wolny do dobra, aż tak odpowiedzialny, aż tak świetnie odróżniający dobro od zła, czyli szczęście od nieszczęścia, żeby nie mógł bardziej. Nie ma granic w rozwoju człowieka. I w związku z tym wyrzućcie z waszego słownictwa te dwa pojęcia pogańskie straszliwe. Tolerancja, akceptacja. Te dwa pojęcia wymyślili ludzie podli, cyniczni, którzy chcą nam zamknąć buzie, chcą, żebyśmy im nie mówili prawdy o ich błędach, o ich wadach, o ich przewrotnościach, bo będą nas straszyć, że jesteśmy nietolerancyjni i nieakceptujący. A niech nas straszą. Nie ze mną te numery. A więc tutaj przy okazji się pochwalę, jak, jak ostatnio od paru miesięcy bardzo twardo tam mówię o LGBT, bo już najwyższy czas, żeby to stanąć do walki już twarzą w twarz o wszystko, bo inaczej nas zniszczą i nasze dzieci. Więc kiedy parę miesięcy temu miałem taką falę wywiadów i artykułów bardzo mocnych, już nie do tego wracał, bo inny temat, to zaczęli oczywiście mnie w gazecie wyborczej, w Newsweeku, w różnych mediach tych lewackich wyzywać od tam różne wyzwiska były, ale między innymi od homofobów zaczęli mnie wyzywać. Wtedy napisałem w jednym z kolejnych wywiadów, każdy był coraz mocniejszy, jak odpowiedź na te ataki, no i napisałem, że homofob to jest ktoś, kogo się panicznie boją aktywiści gejoscy. Przestali mnie wyzywać. Homofob to jest ktoś, kogo się panicznie boją aktywiści gejoscy. To nie ja mam jakieś lęki, to oni mają lęki wobec mnie, i próbują mi mówić, że to ja mam jakieś lęki wobec nich, czy wobec homoseksualizmu. Nie, ja mogę godzinami o tym rozmawiać, analizować. Nie mam żadnych lęków. To wy macie lęki. Druga strona, która chce ukryć prawdę, że to są niepłodnie rotomani, jeśli w to wejdą i że są poniżej zwierząt. Sami się tym chwalą zresztą. A więc tutaj nikt, nikt mnie nie zmanipuluje, żebym pomylił miłość z akceptacją. I jeszcze jeden błąd, mianowicie miłość mylona z naiwnością. Naiwność jest wtedy, kiedy ja Ciebie kocham, to jeszcze nie naiwność, ale sytuacja jest taka, ja Ciebie kocham, Ty nie kochasz, Ty mnie dręczysz wręcz, bo, masz, bo nie pracujesz nad sobą, a, a więc mnie dręczysz, ja jestem blisko Ciebie i próbuję moją miłością Cię udobruchać, to kompletnie nic nie daje, co, co gorsze, pogarsza sytuację, jesteś jeszcze większym draniem, a ja w tym trwam. No to jest naiwność. To jest naiwność. Ja mogę raz, drugi coś przecierpieć, mogę ci raz, drugi coś przebaczyć, jeśli widzę zmianę. Jeśli nie widzę zmiany, to się już mi zostaje tylko obrona. Na razie. A o tym jeszcze będzie w kolejnych krokach. Bo inaczej jestem naiwny. I teraz jak, jak już wiemy, że miłość to nie miłość, która jest celem Pracy w siódmym kroku, czyli jedynym sposobem usunięcia braków, dorastanie do miłości. Jak już wiemy, że miłość to nie pożądanie, nie współczucie seksualne. Ono może towarzyszyć miłości małżeńskiej, ale, ale nie jest istotą. Miłość to nie uczucie, to nie zakochanie, to nie tolerancja, to nie akceptacja, to nie naiwność. No to wtedy już łatwo powiedzieć, czym jest miłość. Otóż to jest najpiękniejszy sposób odnoszenia się mój do ciebie a Twój do mnie. Najpiękniejszy z możliwych sposobów, bo odnoszę się do Ciebie, no patrzmy teraz na nas, odnoszę się do Ciebie na podobieństwo Boga. Czyli tak jak Bóg się odnosi do mnie z miłością, już wiemy jaką, i czuło mi serdeczną, i heroicznie wielką, a jednocześnie mądrą, to ja tak się chcę odnosić do Ciebie. Tu przy okazji yy, często słyszę od dziewcząt i kobiet zwłaszcza, proszę księdza, ja jestem rozczarowana miłością. Dawniej nie wiedziałem, jak to sobie rozumieć, bo nie da się być rozczarowany miłością, czyli najpiękniejszym sposobem z możliwych odnoszenia się człowieka do człowieka na wzór samego Boga, yy, ale, ale słyszałem i słyszę coraz częściej, no teraz sobie już ty z tym razem i któregoś dnia miał świeciło. I powiedziałem kolejnej osobie, która tak ze mną rozmawiała, już mówię, wiem, że się zrozumiałem. Otóż nie jesteś rozczarowana miłością, bo się nie da być rozczarowanym miłością, czy w najpiękniejszym sposobem odnoszenia się do siebie nawzajem, tylko jesteś rozczarowana konkretnym człowiekiem, jakimś człowiekiem, który ci ślubował miłość, może nawet tą największą, małżeńską czy rodzicielską, że cię przyjmie z miłością, po katolicku wychowa, e, więc czy, czy jako przestałeś jako przyjaciel, a więc ktoś, kto ci. Ok kto powinien kochać, a zamiast kochać się, cię krzywdził. Więc jesteś rozczarowana dziewczyno czy kobieto konkretnym człowiekiem, który zamiast kochać krzywdzi, ale nie jesteś rozczarowana miłością. Konkretnym człowiekiem. Dlatego właśnie tym konkretnym człowiekiem, że zamiast kochać krzywdzi. A to nazywasz pokracznie, no dosłownie, do, do, do, do, zaprzeczasz temu, co, co, co, co cię boli. Bo, nie boli. bo cię nie boli miłość która niby rozczarowuje, według Twoich słów, tylko Cię boli ten drań, który nie kocha. I zamiast powiedzieć po prostu, proszę za jestem rozczarowana tym człowiekiem, to mówisz tak o, o, o pokracznie, że, że, że wychodzi odwrotność tego, co chcesz powiedzieć. Że jesteś rozczarowana miłością. Nie, Ty pragniesz być kochana, pragniesz miłości. I jak ten ktoś Cię zacznie kochać, to będziesz niewzięta. A wyraża się tak nieprecyzyjnie, że to dosłownie sama siebie wprowadzasz w straszny błąd. Że jesteś rozczarowana miłością. No, tak jak być rozczarowanym Bogiem, który jest miłością. Więc mówmy precyzyjnie tutaj. A więc kochać, a teraz to są pozytywne, czyli usuwa moje braki, kiedy staje się kimś, kto nie tylko chce kochać, ale umie to nie rozczaruje swoją postawą, swoimi słowami, zachowaniami osób tych bliskich, kochanych. I jeszcze jedną mam taką definicję, mianowicie, czyli kochać to się odnosi do drugiej osoby w najpiękniejszy, w Boży sposób. Wtedy tej osobie chce się żyć, no taki najprostszy sprawdzian, przy mnie chce się żyć. A drugie, kochać to traktować drugą osobę jak skarb, dla którego ja jestem sejfem. Ty jesteś dla mnie niezawodnym, nieskończonym, bezcennym skarbem, a ja jestem dla Ciebie niezawodnym sejfem. I to nie tylko w relacji mężczyzna-kobieta, kobieta jest płcią piękną, jestem skarbem, a ja mam być porządnym sejfem. Nie muszę być taki ładny jak Ty, nie mam szans, ale mam być solidny. mam być nie, Może nie za bardzo masywny, ale zawsze trzeźwy, mądry, roztropny sejf. I jak Ciebie chronię moją miłością, to Ty mi odpowiesz jeszcze dwa razy większą, czy pięć razy większą miłością, będziesz dla mnie sejfem. W jednym z tekstów napisałem, że najbardziej chroniony na tej ziemi jest mężczyzna, chroniony miłością dojrzałej kobiety, którą kocha. Dojrzałej kobiety, którą kocha. Dostanie taką ochronę, że głowa mała. Ale najpierw Ty bądź sejfem dla, dla żony, dla córki, a potem dostaniesz w odpowiedzi dużo większą miłość i będziesz najbardziej chroniony. Więc to jest ten krok siódmy. Pokonuje Braki, nie tylko tam, gdzie trzeba, walcząc z tymi brakami, walcząc z pokusami, unikając pokus, okazji do grzechu, jak to się mówi, to też trzeba robić, ale to bezwzględnie za mało. Boże, już wiem, że jedynym sposobem skutecznym, by na trwale pokonać moje braki jest to, że będę coraz bardziej kochał, tak jak Ty pierwszy pokochałeś i w żaden inny sposób, bo innej miłości nie ma.